Przed odjazdem wuj Wernon wziął go jednak na bok. Ostrzegam cię, chłopcze, powiedział, przysuwając swoją wielką purpurową twarz do twarzy Harego, wystarczy jeden głupi dowcip, a nie wyjdziesz z komórki aż do Bożego Narodzenia. — Nic nie zrobię — zarzekał się Harry. — Naprawdę. Ale wuj Vernon wcale mu nie uwierzył. Nikt mu nigdy nie wierzył. Problem polegał na tym, że wokół Harego często zdarzały się dziwne rzeczy, a Darslejów trudno było przekonać, że to nie jego wina. Kiedyś ciotka Petunia wściekła się na niego, bo wrócił od fryzjera, wyglądając tak, jakby w ogóle u niego nie był, więc złapała nożyce kuchenne i obcięła mu włosy tuż przy głowie, pozostawiając tylko grzywkę, żeby przykryć tę okropną bliznę Dudley pękał ze śmiechu na jego widok, a Harry spędził bezsenną noc, wyobrażając sobie, co się będzie działo w szkole Następnego ranka stwierdził jednak, że włosy całkowicie mu odrosły, jakby ciotka Petunia wcale ich nie obcinała za karę przesiedział przez tydzień w komórce, chociaż próbował im wytłumaczyć, że nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób tak szybko odrosły. Innym razem ciotka Petunia próbowała go zmusić do włożenia ohydnego starego swetra, brązowego z pomarańczowymi pomponikami. Im ostrzej się zabierała do włożenia mu go przez głowę, tym bardziej sweter się kurczył, aż w końcu pasował znakomicie na lalkę, ale z pewnością nie na hareg. Ciotka Petunia uznała, że musiał się skurczyć w praniu, i tym razem ku jego uldze Hary nie został ukarany. Wpadł natomiast w spore kłopoty, kiedy pewnego razu stwierdzono, że siedzi na dachu szkolnej kuchni. Jak zwykle ścigała go banda Dadleja, kiedy nagle ku zaskoczeniu wszystkich, nie wyłączając samego Harego, znalazł się na kominie. Państwo Darsleyowie otrzymali bardzo niemiły list od dyrektorki szkoły, w którym żaliła się, że Harry łazi po dachach, a próbował tylko, jak krzyczał do wuja Vernona przez zamknięte drzwi komórki, wskoczyć za wielki zbiornik na śmieci tuż obok drzwi do kuchni. Harry przypuszczał, że to silny podmuch wiatru, musiał go porwać aż na dach. Ale dzisiaj miało być inaczej. Warto było znieść nawet towarzystwo Dadleja i Piersa, żeby być w miejscach, które nie przypominają szkoły ciemnej komórki pod schodami albo śmierdzącego kapustą saloniku pani Fig. Podczas jazdy wuj Wernon Użalał się przed ciotką Petunią A lubił użalać się na wszystko Na ludzi w pracy, na Harego Na radę nadzorczą Na Harego, na bank Na Harego A była to tylko drobna część jego ulubionych tematów Tym razem uskarżał się Na motocykle Rozbijają się wszędzie Jak maniacy Ci młodzi chuligani Powiedział, kiedy wyprzedził ich jakiś motocykl Śnił mi się — Motocykl — powiedział Harry, przypominając sobie nagle swój sen. — Leciał w powietrzu. Mało brakowało, a wuj Vernon uderzyłby w samochód jadący przed nimi. Odwrócił się z twarzą przypominającą olbrzymi burak z wąsami i ryknął na Harego. Motocykle nie latają! Dudley i Piers zachichotali. — Wiem, że nie latają — oświadczył Harry — to był tylko sen. Prawdę mówiąc, żałował, że w ogóle się odezwał. Jednego tylko Darslejowie nie znosili jeszcze bardziej od zadawania im pytań. Kiedy mówił o czymś, co zachowywało się nie tak, jak powinno, bez względu, czy było to we śnie, czy w kreskówce. Uważali to po prostu za niebezpieczne. Była to bardzo słoneczna sobota i zoo odwiedziło mnóstwo rodzin. Przy wejściu Darsleyowie kupili Dudleyowi i pirsowi wielkie lody czekoladowe, a potem kupili taniego cytrynowego loda haremu, ponieważ nie zdążyli go odciągnąć od samochodu z lodami, zanim uśmiechnięta sprzedawczyni zapytała go, co sobie wybrał. Nie jest zły, myślał Harry, liżąc loda i obserwując goryla, który drapał się po głowie i wyglądał zupełnie jak Dudley, tyle że nie miał jasnych włosów. Harry już dawno nie przeżył... Tak cudownego przedpołudnia. Trzymał się blisko darslejów, więc Dudley i Piers, których wkrótce znudziło oglądanie zwierząt, nie mogli oddać się swojemu ulubionemu hobby, jakim było poszturchiwanie, kopanie i szczypanie Harego. Lunch zjedli w miejscowej restauracji, a kiedy Dudley dostał ataku złego humoru, bo na jego ciastku było za mało kremu, wuj Vernon kupił mu drugie, a Haremu pozwolono skończyć. Pierwsze. Po zjedzeniu deseru Harry poczuł, że to wszystko jest za piękne, aby trwało długo.